Tematem, który chcielibyśmy poruszyć, jest Traktat Lizboński, niedawno podpisany przez prezydenta Kaczyńskiego, również ratyfikowany przez Irlandię poprzez referendum i podpisany przez Wasowa Klausa. Czy traktat, który prawdopodobnie prędzej czy później wejdzie w życie, z zagrożeniem, szansą, jaka będzie przyszłość Unii Europejskiej, stanie się globalnym graczem.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 Decydować o tym, jakąś politykę. Dlaczego mielibyśmy nie decydować? W, w, nie chodzi o decydowanie. Wiesz może o nazywanie kształtu, bo tu mamy taki konflikt interesów, prawda? Czyli Niemcy, Francja, Polska i tam republiki Bałtyckie. Przecież trzeba to zrobić tak, żeby był jakiś konsensus. Ale jednocześnie jest zupełnie inne spojrzenie na Rosję z naszej strony i ze strony Niemców. I tak naprawdę, jeżeli to ma być polityka solidarna, to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 I ta rozbieżność interesów obawiam się, że doprowadzi do tego, że po prostu takich, tej jest w polityce, głos będą mieli A sam Tony Blair, nie wiem, być może będzie miał brytyjską, brytyjską konsolucję, prowadzenia polityki równowagi, się, czy w jakiś sposób udało mu się to. No, a jak właśnie na relacje transatlantyckie będzie miał ewentualny wybór Blair. Jeśli dużo już takiego dojdzie, bo strasz... w ogóle to jest na razie taka... Straszny, że... straszny może być rozgłos e, szczęśności, jeżeli o tylko Stanów Zjednoczonych, bo nowe jest inne spojrzenie Niemców, Francuzów, tam będzie Brytyjczyków. Polaków i Włochów. Tym bardziej, że premierem Wielkiej Brytanii zostanie wkrótce konserwatywny David Cameron. I bardzo ciekawie wyglądałyby spory prezydenta Unii Europejskiej, Blera, takiego odnowiciela, w zasadzie grabarza jednocześnie nowej lewicy Wielkiej Brytanii oraz przywódcy konserwatystów, który stylizuje się na Blera jak tylko może. Dobrze, ma fryzurę inną.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 Ja ja bym chciałbym odkreślić inną kwestię, której się nie mówi w mainstreamie. Czyli ratyfikacja traktatu lizbońskiego a demokracja. Czy uważacie, że w przypadku, w którym pierwszym referendum Irlandczycy odrzucili ten traktat lizboński, powinni głosować jeszcze raz? Ja może nie odpowiem do końca na to pytanie, ale paradoksalnie uważam, że właśnie to, że sama Irlandia decydowała za całą resztę Unii Europejskiej właśnie mało demokratyczne, to przypomina mi taki system kurialny, prawda? Że każde państwo tworzy oddzielną kurię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 i trochę z nim porozmawiałem na temat Lizbony. Ja miałem to szczęście, że dysponowałem bardzo szczegółową wiedzą. Pan poseł miał tego pecha, że nie dysponował. Rozmawiałem. Zadawałem takie podstawowe pytania, czym się różni traktat konstytucyjny od traktatu lizbońskiego. Po tym, jak pan poseł powiedział, że on nie zagłosowałby za traktatem konstytucyjnym, ale traktat Lizbony już tak, bo to jest to samo. To ludzie pytanie, czym się różnią. Pan poseł nie wiedział, powiedziałem.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 takim czysto technicznym, a w mniejszym politycznym, chociaż coraz bardziej staje się polityczne, no to tak naprawdę no, ciężko objaśniać tutaj na przykład, nie wiem, mechanizmy funkcjonowania wspólnego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 Wydaje mi się, że nawet powiedzmy Europa czysto federalna, kraje jak najbardziej tutaj zachowałyby swoją tożsamość. Na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę. Nie wiem, czy czytaliście w Financial Times podejrzewam,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 że znaczy, Mimo wszystko musi to być w interesie wszystkich i myślę, że wszyscy we trzech się zgodzimy z tym, że ta, tak właśnie powinna wyglądać integracja europejska i może tym zakończymy naszą pierwszą część.